Ale właśnie jakiego rodzaju emocja w takim razie jest w obrazie? Coś, co występuje choćby w wielkich finałach neoromantycznych w muzyce, prawda? No chciałbym coś takiego zrobić w muzyce. Krótki film o miejscu, gdzie Tom dorastał Oi. Na ziemi lecą dni, a na niebie bije w bongorasta Kto go zna, zna, każdy po swojemu Gram dźwięki miasta, wierzę, że to wszystko dzięki niemu Nic mi niemu, dobrze Aha. wiem, bywa różnie Jedni mają sześć, inni charakterów późnie Wróci później, to co było wcześniej Wierzyłem i grzeszyłem, gdy biegałem po tym mieście Jeba. Tu wyrosłem, na podwórkowych mitach Starsi mówili milcz, kiedy Cielnicowy pyta Pierwsze kroki na chodnikowych płytach Potem osiedlowy wypas, pierwszy rym na rabowych bitach Setki kumpli zostało tylko paru Ale. Lecz nigdy nie reagowałem na komendę waru Nigdy pamiętam pierwsze bieganiny z bandą Co by się nie działo, pamiętałem zawsze mam dom no właśnie, nie ma pan ochoty nic powiedzieć, nie ma pan nic do powiedzenia, że to jest tylko zapis emocji, które no, no, nic konkretnego nie mają komunikować.